Jak być asertywnym. Co to jest asertywność? Asertywność to są równe prawa dla wszystkich. Asertywność nie polega na tym, że wszystkim mówisz nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest postawa asertywna. Więc kilka elementów asertywności przyjrzymy się im. Pierwszy element asertywności to jest. To jest szantaż emocjonalny. Korzeniem braku asertywności są trzy. Takie motywatory, które sprawiają, że pozwala się szantażować. Widzisz, szantażem jest jak z tangiem. Do tanga trzeba dwojga, do szantażu również. Jeżeli ktoś cię szantażuje, to z drugiej strony ty też jesteś podatny w tej sferze i, na, i, w, tej, i w relacji do tej osoby na szantaż. Jakie są te trzy rzeczy? To jest lęk, nadmierne poczucie obowiązku i nadmierne poczucie winy. To są trzy główne motywatory przy szantażu emocjonalnym. I na chwilę odejdźmy od tego obrazu niedokończonego drzewa. Wrócimy do niego na pewno. Bardzo ciekawie, Susan Forwood w swojej książce Szantaż emocjonalny o tym pisze. Ona robi z tych trzech rzeczy taki akronim. Wychodzi słowo FOG, czyli mgła po angielsku. I to jest fir obligation i guilty, czyli lęk, obowiązek i wina. I ona mówi tak, kiedy jesteś w szantażu emocjonalnym, kiedy nie jesteś asertywny, jesteś trochę jak we mgle, Często człowiek przez długi czas nie widzi, że jest szantażowany, że pozwala się szantażować i kiedy nie widzi tego, to wydaje mu się, że to jest wszystko w porządku. Nawet czuje, że on powinien bardziej być obowiązkowy, że rzeczywiście jest winny i powinien się zatroszczyć albo się bardzo boi, że nie można z tego lęku się wyzwolić, bo konsekwencje będą straszne. I człowiek w tym żyje, w takim zamieszaniu. Kiedy żyjesz w takim zamieszaniu jak to, to musisz umieć poradzić sobie z każdym z tych korzeni. Więc pierwsza rzecz, kiedy oglądasz taki filmik, czytasz książkę, rozmawiasz z kimś, myślisz o swoim życiu, to rozwiewasz tą mgłę. W jaki sposób? Ta mgła to jest nieświadomość i nagle odkrywasz, mówisz, aha, to ja jestem szantażowany. A tak naprawdę pozwalam się szantażować. Może przyjrzyjmy się po kolei. Lęk. W jaki sposób możesz to zmienić? Każdy z tych elementów. Każdy z tych elementów można zmienić na trzy sposoby. Jeden ze sposobów to jest myślenie i teraz przyglądamy się w myśleniu, jak można zmienić lęk. Po pierwsze myślisz sobie tak, jaka będzie najgorsza konsekwencja, kiedy przestanę się godzić na to, żeby mnie szantażowano. Jaka będzie najgorsza konsekwencja, na przykład ktoś mówi, Autentyczna sytuacja, kiedy pracowałem jako terapeuta uzależnień, kobieta mówi, no ale zbliżają się święta, mąż powiedział, że jak tak będzie, to on odchodzi, no i co, ja na święta zostanę sama z dziećmi, ja tego nie przeżyję. Okej, okay, to jest jej autentyczny lęk. Więc ona mówi, dobrze, po świętach może, ale już to odkładała tyle lat, że w końcu zdecydowała, dobrze, teraz to zrobię. Więc musiała mieć alternatywę, drugą strategię. Dobrze, co na święta? Dogadała się ze swoją siostrą, że przyjadą parę dni przed świętami, że ona pomoże siostrze przygotować święta, że też będą razem świętować i że po świętach ona pomoże posprzątać i zostanie jeszcze parę dni. Więc miała alternatywę. Więc myślenie. Myślenie jest bardzo ważne i lęk, właśnie w ten sposób pozbywa się lęku, mówiąc sobie, taką i taką mam strategię. Kolejny motywator obowiązek, nadmierne poczucie obowiązku. Po prostu rozpisujesz, co jest twoim obowiązkiem, a co nie jest twoim obowiązkiem. Jeżeli masz wątpliwości, rozmawiasz z jakąś inną osobą, która jest z zewnątrz, obiektywnie na to spojrzy. Albo jeżeli nie masz takiej osoby, albo boisz się porozmawiać z jakąś osobą, to pomyśl samemu, jeżeli jesteś osobą, która nadmiernie bierze na siebie poczucie obowiązku, to jeżeli ty się zastanawiasz, to jest mój obowiązek, czy to nie jest mój obowiązek, to raczej to twój obowiązek nie jest. I trzecie, wina. Wina jest też, rozpatrujesz, czy to, co zrobiłem rzeczywiście, to była moja wina, czy nie była moja wina. Jeżeli nie była twoja wina, to jasno sobie mówisz, okej, okay, to nie jest moja wina. I możesz sobie nawet opisać dla siebie samego, albo z kimś porozmawiać, żeby opisujesz dla siebie, żeby przekonać samego siebie, to nie była moja wina, albo rozmawiasz z kimś, żeby ktoś z zewnątrz potwierdził ci, tak, to nie była twoja wina. Okej, okay, ale może była twoja wina, może w czymś zawiniłeś w tej relacji, ale ten ktoś nie daje ci prawa do zadośćuczynienia, czyli ciągle jest niewystarczająco, ciągle Cię obwinia, ciągle Ci to przypomina, to musisz jasno stwierdzić, dobrze, co zrobiłeś złego, czy przeprosiłeś i czy naprawiłeś na miarę swoich możliwości. Jeżeli przeprosiłeś, naprawiłeś na miarę swoich możliwości, to musisz to zakończyć i powiedzieć, koniec, nie pozwolę się już w ten sposób traktować. Więc mamy lęk, obowiązek i poczucie winy, możemy nimi się zająć, zajmując się naszym myśleniem. Kolejna rzecz, emocje. Jak naszymi emocjami wpłynąć na te trzy rzeczy, które sprawiają, że dajemy się szantażować emocjonalnie? Mam do Ciebie takie, taką propozycję teraz. Pomyśl o jabłku. Pomyśl o nim. Jaki ma kolor? Żółty, zielony, czerwony, mieszany, jeszcze inny. Ciekawa rzecz. Ja nie powiedziałam wyobraź sobie jabłko, ja powiedziałam pomyśl o jabłku ale pewnie wyobraziłeś, wyobraziłaś sobie jabłko. Dlaczego? Ponieważ myślimy obrazami. Ten sam środek, który w mózgu jest odpowiedzialny za wyobraźnię, jest odpowiedzialny też za emocje. I jeżeli coś sobie wyobrazisz, to jesteś w stanie też to pokonać. Czyli załóżmy, że mówisz sobie tak. Nie umiem sobie tego wyobrazić, że ja od niego odchodzę. OK. To jest właśnie ten problem, nie umiesz sobie wyobrazić, więc pozwól swojej wyobraźni, że stajesz, że jesteś asertywną osobą, że mówisz nie, nie godzę się na takie traktowanie, odchodzę, zwalniam się, nie zgodzę się tym razem i że niezależnie co ta osoba robi w twojej wyobraźni możesz zobaczyć, że robi najgorsze rzeczy, ale widzisz, że ty jesteś pełen spokoju, pełna spokoju i odchodzisz. Jeżeli nauczysz się pracować ze swoją wyobraźnią w tych sferach i widzieć, że ty przechodzisz zwycięsko przez tą próbę, to łatwiej ci będzie, kiedy staniesz w tej próbie, bo twój mózg się wyuczył. Nowe połączenia neuronowe powstały, twój mózg się wyuczył, że możesz sobie w tą sytuacją poradzić. Kolejna rzecz, twoje ciało. Musisz zobaczyć, kiedy się lękasz, jak się zachowujesz, tak? ludzie się tak kulą, jak się, jak się boją czegoś najczęściej, jak poczucie obowiązku? To są tacy ludzie, właśnie taki syndrom Atlasa, często na starość. Nie chodzi tutaj o choroby jakieś, tylko że człowiek przez napinanie mięśni na starość tak wygląda, jakby dźwigał na swoich barkach tutaj ciężary całego świata. I po części tak to jest, metaforycznie. Albo poczucie winy. Taki człowiek jest taki, o tak, taki coś pomiędzy lękiem a obowiązkiem. I teraz zobacz, przyrysuj tak, sobie takie postawy, jak zachowujesz, jak, jak się lękasz. I staraj się w ciągu dnia, Przyjrzeć się, złapać siebie, uświadomić sobie, kiedy się boję, jak się zachowuję. Ok, boję się teraz. Dobrze, zmień postawę ciała na taką, że jesteś bardziej wyluzowany, wyluzowana. Mam poczucie obowiązku. Ok, wyprostuj się, rozluźnij się. I trzecia rzecz, wina, pomyśl sobie, okej, okay, biorę odpowiedzialność, biorę to na klatę. Tak? Jest takie proste ćwiczenie dla tych wszystkich, szczególnie, którzy mają takie poczucie obowiązku. Robisz to w ten sposób, że... Obie ręce dajesz do góry, tak, jednej kciuk jest do góry, a w drugiej kciuk jest na dole. Patrzysz tam na ten kciuk, który jest na dole i następnie przekręcasz ręce i przekręcasz głowę. Widzisz ten kciuk, który jest na dole, teraz zmiana. Do czego jest to ćwiczenie? Tak jakby ktoś Cię chwycił i tak Cię wykręcał, po to, żeby się tak nie garbić. Więc tak, w taki sposób możesz poćwiczyć. Kiedy zmieniasz swoją postawę ciała, w ten sposób zmieniasz też, swoje napięcie emocjonalne, być może ten lęk, strach czy obowiązek nie zniknie, ale na pewno będziesz, mógł, będziesz mogła nad nim zapanować. Więc za pomocą myślenia, emocji i ciała, a myślenie jest tutaj całkowitym fundamentem, jesteś w stanie wpłynąć na te trzy demotywatory, na te trzy y, przyciski, które ktoś naciska, a ty pozwalasz się szatmażować. I obiecałem, że wrócimy do tego naszego drzewka. Posadźmy tutaj trochę trawy. Zróbmy tutaj koronę. I to jest drzewo, które ma owoce. Te owoce wprawdzie są nie do jedzenia, ale są takie cztery owoce. Owocem tego, że pozwala się szantażować, są cztery postawy szantażysty. Jedna postawa to jest postawa prokuratora, który mówi, to jest twoja wina. Jak się... Przed tym bronić? Mówiąc, to jest twoje zdanie. Czyli jeżeli ktoś ci zarzuca, że to jest twoja wina, a ty przemyślałeś, przemyślałaś i stwierdzasz, że tak nie jest, mówisz, okej, okay, ale to jest tylko twoje zdanie. Druga postawa, to jest męczennik. Ja cierpię przez ciebie, dlaczego mi to robisz? Mówisz wtedy tak, to jest twój wybór. Ja tak robię, nie ma to związku z tobą, ma to związek ze mną i z moimi wartościami. Jeżeli tak się czujesz, to jest twój wybór. Możesz reagować tak, możesz reagować inaczej. Nie musimy się zgadzać, żeby się szanować. Ale generalnie, cierpię przez ciebie? To jest twój wybór. Kolejna postawa, bardzo bliska do męczynika, to jest biczownik. On nie cierpi, ale mówi, ukaże siebie przez ciebie. Czyli dostanę zawału, zobaczysz, umrę, pójdę do szpitala. Mówisz, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale to jest twój wybór. Ktoś mówi, ukaże siebie, ty mówisz, to jest Twój wybór. I ostatnia postawa, kusiciel. On obiecuje, ale nie dotrzymuje słowa. Jeżeli trudno Ci to sobie wyobrazić, pomyśl o jakimkolwiek polityku. Obiecuje, nie dotrzymuje słowa, tak? Co mówisz takiemu człowiekowi? Ok, jak będzie, to będzie. Kiedyś kupowałam auto i człowiek, tam mówiliśmy się na cenę, już dochodzi do zakupu, wszystko obejrzeliśmy, ok, w porządku. Daję mu pieniądze. Mm, o, o, i nagle jedna rzecz, ja mówię, a gdzie są zimowe y, opony? On mówi, y, no y, to będą, jak się będzie zmizać zima, to ja przywiozę. Ja mówię, no to ja wtedy zapłacę. On mówi, no nie, przecież ja muszę pojechać, kupić. Ja mówię, no jak będą, to będą. Tak? Później dowiedziałam się od moich znajomych, którzy tam kupowali, że to jego taki stały numer, tak? Potem tych opon nigdy nie dowozi, ludzie, ludzie najczęściej machną ręką, jak ktoś tam już go bardzo przypili, no to oddaje te pieniądze. No ale to jest typ kusiciela. I zobacz, w każdym z tych musisz mieć swoje zdanie, czyli musisz przemyśleć tą sytuację i mieć swoje zdanie. Jedno, nie tłumaczysz się. Na tym właśnie wygrywają szantażyści, że ludzie się im tłumaczą. I mówią, no nie, nie, to nie jest moja wina, słuchaj, zrozumie. W normalnej sytuacji, w normalnej rozmowie wymieniasz argumenty i to jest w porządku. Ale jak to jest prokurator... On zawsze będzie Cię oskarżał, on nie chce słyszeć Twoich powodów. Jeżeli to jest męczennik, on zawsze będzie cierpiał, co nie zrobisz. Jeżeli to jest biczownik, on zawsze będzie chciał siebie ukarać. Jeżeli to jest kusiciel, zawsze będzie obiecywał, nie dotrzymał słowa. Ty po prostu mówisz, on mówi, to Twoja wina, Ty mówisz, to Twoje zdanie. E, cierpię przez Ciebie, to Twój wybór. Ukażę siebie, to Twój wybór. Obiecuję Ci, jak będzie, to będzie. Więc to jest taka strategia do przepracowania przez Ciebie, ale co w sytuacjach, kiedy nagle w jednym momencie ktoś Cię zaskoczy? Nagle jakaś sytuacja, ktoś Cię zaskoczył. Jak zachować się wtedy asertywnie? Jest taka prosta metoda, prosta też do zapamiętania, nazywa się UFO. Co robisz w tej metodzie? Kiedy ktoś Cię zaskoczył, mówisz uczucia. Wiesz co, nie wiem co powiedzieć, naprawdę czuję się zaskoczony, Wiesz, czuję się zmieszany. Nazywasz te uczucia. Fakty. Powtarzasz dokładnie, co ta osoba powiedziała. aha, czyli powiedziałeś, czy dobrze cię zrozumiałem. Co dają te dwie rzeczy? Po pierwsze, uspokajasz się. Po drugie, e, nabierasz czasu do namysłu, do reakcji. I czwarta, e, trzecia rzecz, przepraszam, to jest odpowiedź. I kiedy tutaj to robisz tylko po to, żeby się uspokoić, żeby nie wpędzić się w stres, żeby nie wpędzić się w szantaż emocjonalny, w brak asertywności, mówisz, wiesz czuję się zmieszany, powiedziałeś to i to, więc, i teraz twoja odpowiedź, potrzebuję czasu do namysłu, a co ty uważasz w tej sprawie, tak, czyli potrzebujesz czasu do namysłu, mówisz, co ty, albo mówisz, wiesz co, na przyszłość, proszę nie zaskakuj mnie, potrzebuję na takie rzeczy dwa, trzy dni, żeby podjąć decyzję. Uczucia, fakty, odpowiedź. Mam kiedyś taką sytuację, rozliczałem się z pewnym człowiekiem z pewnego projektu, byliśmy umówieni, nie, to był do, dosyć dobry znajomy, nie mieliśmy podpisanej umowy, tylko uzgodniliśmy między sobą jak będziemy się rozliczać jako firma z firmą i kiedy zaczęliśmy się rozliczać po prostu to co on pokazał, okazało się, że zupełnie inaczej rozumieliśmy rzeczy kiedy ustalaliśmy no jakby uczyliśmy się, nie było złej woli z jednej i z drugiej strony, ale pamiętam, że wtedy było jakoś świeżo, że poznałem tą technikę i mówię do niego tak, wiesz, no, totalnie jestem zaskoczony, naprawdę, yy, wiesz co, powtórzmy, ty uważasz, że tak, tak i tak, a, wiesz co, a ja uważałam tak i tak i tak. Co zrobimy w tej sytuacji? Proste zastosowanie. I ostatnia bardzo ważna rzecz, jak prowadzić trudne i ważne rozmowy. Co to jest trudna i ważna rozmowa? Trudna i ważna rozmowa ma trzy elementy. Po pierwsze jest to ważny temat. Coś, co jest dla ciebie ważne. Być może ważne też dla drugiej strony, ale na pewno dla ciebie. Coś, co budzi duże emocje. Być może w obu stronach, ale na pewno budzi takie emocje w tobie. Kolejna rzecz, odmienne zdanie. Te trzy elementy, bo tak, jeżeli jest ważny temat i duże emocje, a są wspólne zdania, no to jest ekscytacja. Jeżeli są odmienne zdania, ważny temat, ale nie ma emocji, to jest spokojna argumentacja. E, natomiast kiedy te trzy czynniki, kiedy są duże emocje i odmienne zdania, a temat nie jest ważny, to można sobie odpuścić. Natomiast kiedy zachodzą te trzy czynniki, to wtedy... Trzeba poszukać, mieć jakąś strategię działania. Czyli takie rzeczy rzadko nas zaskakują, to są rozmowy, do których musimy się przygotować. Problem polega często na tym, że ludzie odpuszczają sobie takie rozmowy. W ogóle się nimi nie zajmują i po prostu uważają, nie ma tematu. Albo no, kiedyś będziemy musieli porozmawiać. Jak się przygotować do takiej rozmowy? Pierwszy krok, oddziel fakty od opinii. Za chwilę pokażę na dwóch przykładach. I kiedy oddzielisz fakty od opinii zapytaj, jak tą sytuację widzi druga strona. Pokażę na dwóch przykładach. Pierwsze, oba przykłady są z książki wyczytane, natomiast bardzo dobrze tutaj będą pasować. Pierwsze, jest kobieta, która kiedyś przeglądała wspólne konto, które miała z mężem i nagle patrzy, a mąż... Jakiś czas temu yy, skorzystał z motelu, który jest około 5 minut drogi od ich domu. No, trudno przypuszczać, że wracał z pracy, był taki zmęczony, że mówił, o, pójdę do motelu, prześpię się dwie godziny i wrócę do domu, chociaż miał 5 minut. Ponieważ w taki sam sposób jej siostra dowiedziała się o tym, że mąż ją zdradza, dla niej to było oczywiste, że mąż ją zdradza. Była załamana, nie wiedziała, co z sobą zrobić. Ale musiała oddzielić fakty od opinii, zadzwoniła właśnie do znajomej, powiedziała, ona mówi, słuchaj, faktem jest tylko to, że on zapłacił za motel, nic więcej nie jest faktem. Twoją opinią jest to, że cię zdradza. Więc mąż przyjechał i ona mówi, kochanie, mam taką sprawę, zobacz, na naszym y, tutaj y, rachunku jest, że ktoś płacił za motel, ja nie płaciłam, więc chyba ty, no, chciałabym, żebyśmy wyjaśnili tą sprawę. Tak mówi o fakcie nie mówię jeszcze o swojej opinii. A mąż tak, wiesz to jest to, to jakaś pewnie pomyłka, to tam, tam nieduża kwota, nie będziemy się tym zajmować. Mąż, nie rozumie, o czym ona mówi. Więc ona mówi, wiesz co, obawiam się, w ten sposób moja żona, yy, przepraszam, moja siostra dowiedziała się o tym, że jej mąż ją zdradza. Mąż mówi, no chyba nie myśli, że cię zdradzam. On mówi, nie, nie myślę, ale chciałabym, żebyśmy zadziałali. Co możemy zrobić? Mówi, no, pff, co możemy zrobić? Zadzwonić. Wziął, zadzwonił, tak, do tego motelu, Yy, powiedział jaka jest sytuacja, że tutaj ma właśnie na rachunku, a przecież on nie korzystał. No a mówi, tak, a korzystał pan może z chińskiej restauracji tuż obok? On mówi, no tak, byliśmy tam z żoną jakiś czas temu. Mamy wspólny, to jest ta sama firma, mamy wspólny terminal i dlatego tak się pokazało na rachunku. I wszystko zostało wyjaśnione. Fakt, opinia i ona zapytała, co możemy zrobić. Tak? Yy, druga sytuacja z pracy. Był pewien pracownik, zatrudnił się, miał szefa. Ten szef zlecił mu pewien projekt, jednak wzywał go kilka razy dziennie, rozmawiał o tym projekcie i ten pracownik mówi, nie, on mnie kontroluje, on mi nie ufa, on pewnie jest zły, że jestem tu zatrudniony. Mam dosyć, zwalniam się z tej firmy. I teraz yy, co ten pracownik mógłby powiedzieć? Mógłby pójść rzucić... Papierami powiedzieć, dosyć, jak mi nie ufacie, nie będę tu pracował. Ale ten człowiek oddzielił fakty od opinii. Fakty były takie, szef wzywa go dwa, trzy razy dziennie, nie robi tego z żadnym innym pracownikiem, który jest odpowiedzialny za ten projekt. Więc poszedł do szefa i o tym powiedział. Mówi, nie rozumiem tego, dlaczego jestem wzywany dwa, trzy razy dziennie? Powiedział swoją opinię, mam wrażenie, że pan mi nie ufa i jest pan niezadowolony z tego, co robię. Czy mógłby pan powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy? On mówi tak, oczywiście. Poprzedni człowiek, który pracował tu przed Tobą został zwolniony, nie został zwolniony, tylko zwolnił się dlatego, ponieważ zrobiłem błąd. Dawałam mu projekt, on realizował ten projekt, potem przychodził na koniec z gotowym projektem, a okazało się, że w międzyczasie były jakieś zmiany. I trzeba było projekt poprawiać. I on, jego tak to frustrowało, że postanowiłem teraz nie popełnić tego błędu i postanowiłem każdy element sprawdzać i od razu kontaktować się z innymi działami i pytać, my jesteśmy na takim etapie, czy to co zrobiliśmy jest w porządku, czy mamy coś zmienić. I okazało się, że po wyjaśnieniu, yy, że sprawa wygląda zupełnie inaczej. Więc kończąc temat asertywności, dając Ci kilka technik, które możesz zastosować w swoim życiu, zakończę takim zdaniem. Bądź uczciwy w stosunku do ludzi ale uważaj na nich, dopóki oni nie będą uczciwi w stosunku do Ciebie.